nocnej strefy i trzy czwarte rozmów improwizowanych ze Sławkiem Janickim za nami. Muzyka, która w przypadku tego wywiadu, mam wrażenie, jest mniej ilustracją, a bardziej odskocznią trochę od tych trudnych czasami politycznych spraw, mm. o których trzeba rozmawiać, trzeba Ale odpowiadać wniżliwe, odważnie, tak jak Sławek refleksje Sławka, tak. Sięgamy po płytę Favorite Duets, autorska wypowiedź Sławka Janickiego z partnerami, partnerkami, Favorite Duets, w końcu muzyka z mózgu, rok 2017, no, cała plejada wspaniałych artystów, artystek, a wśród nich również Jerzy. Let's <laughs> go. 2017. Płyta Favorite Duets. Duety Sławka Janickiego, grającego na kontrabasie z takimi artystami jak David Moss, Nikola Hein, Mark Feldman, Peter Brodsmann, Kazuhisa Uchihashi, Sanko Namczilak i Jerzy Mazol Nagranie z tym ostatnim właśnie wybrzmiało. W programie Drugim Polskiego Radia minęła już północ. Czwarta i ostatnia część wywiadu z artystą przed nami. No więc skoro konstruktywna krytyka to jak taka strategia mogłaby wyglądać dla świata muzyki i sztuki, którym się zajmujemy tutaj? Co, no co, wiesz, to wiesz, pytanie jest trudne. To... Ja nie mogę sam... Ja wi wiadomo, że tak. tak ale no, ja, ja nie miał... może być tak, żeby hmm? że jeden człowiek znowu tworzył strategię. Ja... No, no tak. No ale tak, tak... No. No, spotykamy się tutaj, jesteśmy w trójkę, no zastanówmy się. No, no wiesz, dla mnie, dla mnie i dla, myślę, że do środowiska, które, które gdzieś tam reprezentuję, czyli powiedzmy, to forum muzyki niezależnej czy, czy, czy aktualnej, no to po prostu powinna być wspierany rozwój twórczości, czyli powinno być nastawienie na to, żeby wspierać ludzi, którzy chcą tworzyć coś nowego. No, obojętnie w jakim gatunku muzycznym, to nie musi być muzyka improwizowana, to może być komponowana, to nie ma znaczenia. Ma być wspierana sztuka, czyli twór, twórczość artystyczna. Jakby no, z, drugiej, z drugiej strony jest coś, coś jakby, kompletnie innego, czyli to, co się najbardziej wspiera, czyli odtwórczość. Tak? Wspierać najwięcej pieniędzy idzie na rzeczy odtwórcze. I to jest ciekawe, że tak jest w muzyce, bo w sztukach wizualnych tak nie jest. Czy słyszeliście o tym, żeby w sztukach wizualnych finansowano ludzi, którzy kopiują czyjeś obrazy? Nie bardzo, nie? Ktoś mi mówił, że jest tam jakaś taka, jest, jest gdzieś jakiś kącik, gdzie się takie rzeczy robi, no ale w muzyce to przecież jest robione na potęgę, prawda? Cały czas gra się te same kompozycje. Obojętnie, czy to jest konkurs Chopinowski. Konkurs Chopinowski to już jest w ogóle jakieś nieporozumienie niebywałe. I żeby było jasne, kocham Chopina, absolutnie uwielbiam jego muzykę. Moja córka jest pianistką, też kto gra, bo musi. E, ale robienie konkursu, to już, że się to nazywa konkurs, no przecież to nawet już sędziowie mówią o tym, czy tam ci że to są zawody sportowe, nie? To nie ma nic wspólnego ze sztuką, no przecież... No, ile razy można słuchać tych pięknych kompozycji Chopina? I, i, no można, no ok. No, sam nawet sobie czasem słucham tego konkursu, ale jak się pomyśli o tym, ile tam pieniędzy idzie, pamiętacie, jaki tam jest budżet? Bo tam jest jakiś koszmarny budżet, nie? Z czego 80% idzie na wynagrodzenia dla jury. I teraz, I teraz, jakby na to spójrzmy na to tak globalnie. Ok? to daje przyjemność jakiejś grupie ludzi, która tam chodzi i tego cały czas słucha w koło jednego i tego samego, ok? No dostrzegają te niuanse, gdzieś tam są szczęśliwi i fajnie, że to ok, no kogoś tam zadowalamy. Ale czy oni się rozwijają, czy możemy mówić tutaj o rozwoju umysłowym, intelektualnym, czy rozwoju muzyki, czy rozwoju sztuki? Powątpiewam. Ja traktuję, ja traktuję muzykę i sztukę współczesną jako narzędzie rozwoju. No to pewnie gdzieś tam czytacie o festiwalu naszym, nie? To jest coś, co ma nas rozwijać umysłowo, zwiększać nasze możliwości percepcyjne i to, co, co ma się prze, przekładać później na nasze codzienne życie. Czyli stajemy się lepsi z pokolenia na pokolenie i tak dalej. Słuchając tych samych kawałków, obojętnie którego kompozytora, nawet nie wiem, Poltrejna. Nie stajemy się coraz lepsi chyba w ogóle. Po prostu no, no gdzieś tam się zatrzymujemy w lepszym albo gorszym sosie, ale nie idziemy do przodu. Nie? Więc jeśli się pytasz, jaka powinna być polityka, no to powinna, czy strategia rozwoju, powinna być taka, że zakłada duży, duży procent, powiedziałbym 30, chociaż mówiliśmy o 50% procentach budżetu, jest, jest na rozwój właśnie, na, na badania, na Wyjazdy zagraniczne, żeby można prezentować tą sztukę polską w innych miejscach, na sprowadzanie ludzi z zewnątrz też, którzy powinni mieć za zadanie współpracę z polskimi artystami. Myślę, myślę że w tym kierunku można. Poza tym to można podpatrzeć, co robią inni i sobie wybrać to, co jest naj, najciekawsze. Nie? Te, te strategie w innych krajach nie są tajemnicą. No czekaj. Czyli twierdzisz, że nie, rozwinę, nie rozwinąłeś się Yy, umysłowo poznając Coltrane'a? <głos> no dobrze, przesadziłem, <głos> ale gdybym... Rozwinąłem jest z pewnością, ale ja miałem wtedy 17 no lat. Nie, nie za pieniądze podatników, prawda? Nie, nie ale miałem wtedy 17 <głos> lat i to, był, to było potworne, jak jak Altaja na pierwszy raz usłyszałem, to nie mogłem spać. Ja się bałem, bo usłyszałem go w nocy. Się bałem. No właśnie, właśnie powiedziałeś tym samym, że się rozwinąłeś. No. no tak, tak. Tylko, że gdybym teraz cały czas słuchał kontrainy, to, to, to chyba nie byłoby dobrze, jakbym na tym został. A wielu na tym zostało. Nie? Na tym czy na tamtym, nie? czy na innym Davisie, i to i tak dobrze, no bo mogą wiesz, że niektórzy na zupełnie czymś innym zostali. To jest dla mnie ciekawe. Jedna rzecz mi się przydarzyła w życiu, której się nie spodziewałem. Bo, bo, bo kochałem jazz niebywale mocno i nadal go kocham. I nigdy nie przepuszczałem, że mi się to znudzi, a mi się też to znudziło. Nie? I jakby nadal mogę posłuchać pewnych rzeczy typu, typu właśnie Eric Dolphy czy Coltrane, czy tam jakąś piosenkę Davisa, ale mnie już koncerty jazzowe nie interesują. Myślę, że to jest, ok to jest sprawa zamknięta w ogóle. Nie? No znowu jazz jest szerokim słowem. Czasami zdarzy się, że Skandynawowie młodzi przyjeżdżają i potrafią czymś tam zaskoczyć. Natomiast jazz, jako ta formuła, przecież jest skończona kompletnie. A dla mnie na pewno. Ale mam wrażenie, że w ogóle jest skończona. Nie? To jest jakby, no, no już tam naprawdę wszystko zostało zagrane, nie? Wiesz, no, słuchaj, to słuchaj. To, że jazz, jakiś taki klasycznie rozumiany idiom, po prostu wypracowany przez, przez tego Coltrane'a, czy Milesa za 30-tych, no to. No, tutaj nie będziemy się kłócić jakoś straszliwie, że, że, niby tam powstają w tej konwencji jakieś niezwykle nowe nagrania, no ale przy muzyce improwizowanej już mówi się o tym, że, że, że kostnieje, prawda? No, A, no znaczy, znaczy, znów, jest to, bo, co, jest tam, bo, wchodzę się co, no, bo tam kostnieje, wiesz, bo za muzykę improwizowaną zabrali się ludzie, którzy, którzy źle to robią po prostu, no jak w każdej muzyce, są ciekawi i nieciekawi ciekawi artyści. I niestety czasami na tym muzyka cierpi, bo. Czy cały ruch cierpi, bo niektórym ludziom się wydaje, że muzyka improwizowana jest po prostu łatwa do grania i można wyjść i sobie coś tam zagrać. I często jest to po prostu słabe. A wtedy jakby ta łatka muzyki improwizowanej jako czymś, czegoś słabego jakby przylgnie, i niektórzy później mówią: Nie, nie, ja nie gra muzyki improwizowanej, bo, bo to wstyd i to nuda, i w ogóle i tak dalej, i tak dalej. Ja też już nie, nie staram się tego tak nazywać. nie Mówię, mówię o jakichś formach otwartych czy, czy eksperymencie itd. Poza tym muzyka improwizowana stała się w Polsce niemalże gatunkiem, co jest błędem zupełnym, bo nie chodzi... Bo ono, to jest jakiś tam skrót myślowy, ono nam się z czymś kojarzy. My wiemy, co to jest, o czym mówimy, jeśli mówimy muzyka improwizowana. Natomiast y, to zwrócił mi uwagę niejaki Kazuhisa Okihashi, jak ja się go zapytałem tam właśnie, od kiedy gra muzyka improwizowaną, on powiedział, że on nie gra muzyki improwizowanej, on, on po prostu używa improwizacji do, do tworzenia swojej muzyki. Jest to bardzo słuszna uwaga, nie? Że, że to jakby mówimy o pewnym gatunku jako muzyka improwizowana, a to jest błędne myślenie w ogóle. Nie? Ten, najczęściej ten gatunek, ta muzyka, która nazywa się improwizowaną, jest właśnie bardzo często nudna. Nie? Tu chodzi, wiesz, o czystą czaszkę i wyjście na scenę wiesz, z otwartą głową. I to nie, może, to nie może się stać nudne, bo to, to by oznaczało, jeżeli coś takiego miałoby się stać nudne, no to tak jakby jakbyś powiedział, że rozmawianie ludzi ze sobą już jakby przebrzmiało. Nie? Jak masz nie, nieciekawego rozmówcy, no to przebrzmiało. Nie? I tyle. jak spotkasz kogoś, z chcesz porozmawiać, bo jest ciekawy, to nadal będzie to coś nowego. Nie? Nawet jeśli ten ktoś nigdy nie miał kontaktu z instrumentem, to dwie minuty. Zawsze. Sławek Janicki w rozmowach improwizowanych. Muzyka czystej czaszki, tak? No, parę e, takich Balmotów, e, wiele takich Balmotów można z, zapamiętać z tej rozmowy. Rozmowy improwizowane zamykamy, z, spotykamy się z naszym rozmówcą, a może rozmówczyniami. Za tydzień o stałej porze, 23 w środę, ale to oczywiście nie koniec audycji dzisiejszego naszego wieczornego spotkania. Jesteśmy w programie drugim Polskiego Radia do godziny pierwszej i zaczynamy słuchanie nowości wydawniczych czy redaktor Jabłoński próbuje mi coś pokazać, zapomniał, że pokazuje ci, gdzie urodził się nasz następny bohater z pierwszej nowości. No, przepraszam, ale naprawdę nienawidzę. No wybacz. Jest kostarykańczykiem. A, dobrze. Pierwsza nowość to jest ksatarata. Czym jest ksatarata? Albo kto tworzy ksataratę? Otóż Paulina Owczarek, saksofonistka tutaj głównie, jeśli nie wyłącznie na barytonie grająca. Polka. Tak jest. i Federico, Krakowianka nawet. Federico Robben z Kostaryki, który tutaj improwizuje na laptopie. Album zatytułowany Kiss and Drum został wydany właśnie niedawno, czy też będzie. Już sekunda, zaraz to sprawdzimy. Albo za moment. No w każdym razie ukazuje się w tym roku w katalogu oficyny Antena Nongrata. Satarata, czyli Nonsens po grecku podobno. Paulino Owczarek, saksofon nowy, Federico, Roben laptop. Przetwarzanie dźwięku na żywo. Satarata płyta Kiss and Drum, oficyna antena non grata. A album oficjalnie ukazuje się 24 kwietnia a więc delikatnie przed, przedpremierowo, no, trochę można odnieść tę muzykę do tego, co mówił Sławek Janicki o tych kolejnach, nawet nie tyle grania, co myślenia o imp muzyce improwizowanej, w które te kolejne raczej nie należy wpadać, chociaż czasami tak się dzieje. To absolutnie nie jest ten przypadek. Powiem państwu, no naprawdę, że ta, ta muzyka jeszcze w całości w, na albumie wysłuchana robi kolosalne wrażenie. Tutaj możemy sobie pozwolić na takie urywki, ale skoro jeszcze jeden, tak myślę, 20 po północy minut, jeszcze jeden krótki e, fragment e, tutaj Państwu zaprezentujemy. Zaczęliśmy od krótkiego utworu Scotch Bonnet, czy Bonnet kusi nas, żeby posłuchać utworu zatytułowanego J'adore d'Iondro albo J'adore d'Iondro, <śmiech> już nie wiem, ale zatrzymamy się przy numerze numer 6 Zori FM. Rata. Paulina Owczarek grająca tutaj na saksofonie barytonowym powiedziała nam, że to jest jedna z, a może nawet w ogóle najlepiej brzmiąca płyta w jej dorobku. No nie dziwimy się, brzmi rzeczywiście bardzo, e, bardzo dobrze, a została nagrana przez Rafała Drewnianego w studiu w Krakowie. Oprócz Pauliny na saksofonie Federico Reuben improwizacja laptopowa, laptopowa płyta zatytułowana, przypomnijmy, Kiss and Drum, a wydawcą jest Antenna Non Grata. I teraz z Krakowa przenosimy się do Torunia, przynajmniej jeśli chodzi o miejsce nagrania i funkcjonowania zespołu, żeby posłuchać drugiego albumu toruńskiego tria, improwizującego Urządzenie, Płyta ukazała się pod koniec marca, nosi tytuł Second. W odróżnieniu od pierwszej płyty, Adam Gwizdała tutaj ogranicza się do gitary wyłącznie. Podczas gdy na pierwszej płycie no, można było go nazwać multiinstrumentalistą, bo tam i trąbka była, i elektronika. Michał Falender bez zmian na perkusji, Maciej Adwent bez zmian na kontrabasie. Utwory. Kolejna noszą, ty noszą tytuły Second First, Second Second, Second Third e i tak dalej, i tak dalej. Słuchamy utworu 2-2. Maciej Adwent, bas akustyczny, Michał Falender, perkusja, Adam Gwizdała, gitara, utwór drugi, zatytułowany Second Second, z albumu Second Tria, urządzenie. I w momencie, kiedy słuchaliśmy tego, tego utworu, tak sobie pomyślałem, że aż się prosi o ten powrót do wątku z rozmowy, z, ze Sławkiem Janickim. I improwizo muzyka improwizowana jako gatunek, jako estetyka i jako metoda twórcza. Bo... Y nie było to tak zwane typowe impro, no nie jak, to, nie. jak tutaj uznaliśmy. Natomiast ewidentnie cały album prawie, czyli 11 spośród 12 utworów, powstało w drodze kolektywnej improwizacji. Zacytuję, żeby było precyzyjnie. Drugi album zespołu Urządzenie to efekt około godzinnej, kolektywnej improwizacji, podzielonej na kolejne utwory. Jedynym odstępstwem był utwór, dodaję, ostatni. Tam, tam digitaka, który nagraliśmy osobno po małej kawce. Czyli kolektywna improwizacja jako metoda twórcza, urządzenie. No takiej osi, powiedziałbym, geograficznej przesuwamy się z południa na północ, zaczęliśmy w Krakowie. No, chociaż nie, no przecież mózg zaczęliśmy tak naprawdę w Bydgoszczy. No, no właśnie. Później przeniesiliśmy się do Krakowa, wróciliśmy do, tam, do, na Torunia. północ do Torunia, mm. teraz Gdańsk. Na osi stylistycznej jednak zmierzamy coraz bardziej w stronę muzyki jazzowej, tutaj właściwie też trochę rokowej. Trochę 27 marca, nakładem oficyny Alpaka, Records, ukazała się kolejna płyta kwintetu Tomasza Chyły. It's not a fake, it's a replica, tytułowy utwór z nowej płyty kwintetu Tomasza Chyły, wydanego przez, przed e, tygodniem z małym okładem przez oficynę Alpaka Records. E, Tomasz Chyła na skrzypcach, Emil Miszk na trąbce, ale tutaj zagrał solo. Nie. Krzysztof Hadrych na gitarze, Konrad żołnierek, żołnierek na gitarze basowej i Sławek Koryzno na Perkusji zasadniczo na całym albumie, chociaż w pewnym momencie też do głosu dochodzą kongi. It's not a fake, it's a replica. D dobry album, śmieszna okładka. Warto sięgnąć, Alpaka Records. Teraz okładka będzie bardzo poważna i płyta też dość poważna. Tak? Hmm. Zapowiedź może nie szczegół... Tak, oczywiście. 27 marca ukazała się... Pierwsza solowa płyta pewnego dość znanego rokowego basisty. Flea, hmm. czyli hmm. Michael Balzary, yy, basista, yy, współtwórca tak wyjaśniam, bo być może ktoś z Państwa nie wie, takiego zespołu, który nosi nazwę Red Hot Chili Peppers, wydał teraz swoją pierwszą solową płytę, na której jakby daje wyraz swojej miłości do innych gatunków poza funk rokiem, do jazzu, gra też na trąbce we wszystkich utworach, bo Flea najpierw, zanim sięgnął po gitarę basową, Grał po prostu w szkolnych orkiestrach na trąbce. Grał jazz. Coś tam na ten temat wie i, i ćwiczył. Natomiast ja przestrzegam państwa przed takim myśleniem, że oto wielki basista wydał wreszcie swój opus magnum. Wolę podchodzić do tej płyty z takim nastawieniem, że jest to człowiek, który niczego... E, nikomu nie musi udowadniać, e, ma fundusze i może robić co chce. I właśnie zrobił coś takiego, zapraszając e, do swojego zespołu między innymi e, Jeffa Parkera, który tutaj zagrał na gitarze. E, a w tym utworze na przykład zaśpiewał taki też dość znany wokalista, nazywa się Nick Cave. the county I'm Wichita Lineman Jimmy'ego Weba w wykonaniu zespołu pod kierunkiem Fli śpiewał Nick Cave. To jest utwór numer 7 z nowej, jedynej solowej w dorobku Flea płyty. Honora. No dobrze, niech no, będzie. Wracamy do Jezu. I to będzie całkiem ciekawe trio, trochę nieoczywiste. Willy Rodriguez będzie grał na perkusji, on prowadzi to trio. Towarzyszą mu Ingrid Laubrock na saksofonach, na tenorze i sopranie. I Leo Genovesi na fortepianie i organach Hammonda. Album, który ukazał się nakładem Sunnyside Records. Moglibyśmy się spodziewać mainstreamu. Ale nie po takich nazwiskach. No i album nosi tytuł "Indian Known", w nawiasie I Will Find You pod tytuł i słuchamy utworu tytułowego Willy Rodriguez na perkusji, Leo Genovezi na klawiszach, Ingrid Laubrock na saksofonach. All I did was smile and smile and smile. Pierwszy i tytułowy utwór z płyty Indian Unknown I Will Find You, Williego Rodrigueza, to przedostatnia propozycja w dzisiejszej nocnej strefie. Willie Rodriguez to perkusista, który sformował trio. W, w skład tria wchodzą obok niego jeszcze Ingrid Laubrock na saksofonie, tutaj tenorowym i Leo Genovesi na fortepianie. A teraz nowość z 20 października, ale 2025 roku, więc nie jest źle, czym jest pół roku w naszej audycji, tutaj czas płynie trochę inaczej. Allah bonzai. Allach Bonsai, to jest nazwa duetu, który tworzą Szymon Burnos, Bartosz, Bartosz Bożeszkowski, artyści znani no, z, z działalności poza, Allach Bonsai, Szymon Burnos głównie, klawiatury, Bartosz, no, właściwie multi instrumentalista, artysta dźwiękowy. Klawiatury, Ty, ostatnio głównie kury, że tak zainteresuje. Tak, widziałem go niedawno, wypadł świetnie, grał solo że tak powiem, solo Leszka Możdżera w jednym z tych starych utworów diskopolowych zagrał znakomicie. No dobrze, wracamy do Allah i Tutaj ci muzycy realizują się w no, dyscyplinie nieco innej. Zasadniczo muzyka elektroniczna, bliska ambientowi, ale nie podejmuje się dalszych, dalszego opisu ga gatunkowego. E, tym bardziej, że zbliżamy się już do pierwszej, więc niech ta muzyka e, zabrzmi i Przedstawi się Państwu sama Effortless To jest tytuł całego albumu My posłuchamy jego początku Pierwszy utwór zatytułowany jest Informal Upright Szymon Burnos, Bartosz Bożeszkowski Czyli Allah Bonzai A my usłyszymy się Za tydzień w środę Tradycyjnie o 23 Dobranoc Janusz Jabłoński, Tomasz Gregorczyk